No, Epizod pierwszy podcastu Próba mikrofonu. Jest 12 dzień listopada 2008 roku. wita Was Robert Kessley. W tym epizodzie, jako że jest to pierwszy odcinek, wypada mi się przywitać, co za chwilkę uczynię. To właściwie już uczyniłem, ale Wy za chwilkę to dopiero usłyszycie. I opowiem, yy, tak na zachętę, o toalecie. Będzie to o angielskiej toalecie. Przy okazji wypada mi przeprosić za szum wydobywający się z tła tamtego nagrania. Mianowicie wentylator szalał w trakcie nagrywania, a dyktafon ustawiony na wysoką czułość zabrał również i ten szum. No, ale myślę, że to jednak nie będzie specjalnie przeszkadzało. No i to tyle. Zachęcam do słuchania. witajcie drodzy słuchacze, mówi do Was Robert Kessling z podcastu Próba Mikrofonu. Dziś próbuję swój dyktafon Olympus WS321M, ma symbol, w warunkach lekko bojowych, gdyż znajduje się w łazience. Jednocześnie realizuję pewną powstałą tradycję zapoczątkowaną przez Martina Lechowicza, a nagrywam swój podcast van nowy, proszę bardzo tak, tak klapie woda wody jest dużo, woda jest ciepła jest bardzo przyjemnie i ja mogę się skoncentrować na tym, jak bardzo nie chce mi się nic mówić ale powiem <śmiech> jako, że jest to mój pierwszy epizod no. wypadałoby co nieco powiedzieć o tym dlaczego zdecydowałem się w ogóle nagrywać Jedna jest właściwie tylko tego przyczyna a mianowicie bardzo lubię podróżować i od jakiegoś czasu e, zaczynam dogrywać komentarze zarówno w trakcie wycieczki kiedy filmuję e, tak i teraz już po powrocie kiedy montuję cały materiał i zastanawiam się co jest lepsze czy, czy mówić jak najęty na bieżąco czy też Przygotować się troszeczkę i uzupełniać materiał już po montażu w domu. No, wybrałem opcję taką, że jeżeli jest coś ciekawego do powiedzenia w trakcie podróży, to nagrywam, nagrywam to bezpośrednio na kamerze, a później już w domu podczas montażu, ewentualnie coś wycinam i yy, wstawiam swój, włas, swoją własną narrację do filmu. No i to, to właśnie jest przyczyna. Chcę się wprawić w mówienie, gdyż jakoś mi to nie szło i nie idzie i, i dzisiaj na pewno też słychać strasznie tą tremę. Yy, muszę się rozruszać, muszę zacząć myśleć o tym, co chcę powiedzieć, co wcale nie jest takie takie <grym> No dobra. To tyle odnośnie przyczyn w ogóle rozpoczęcia mojego podcastu. Także nie jest to podcast tematyczny, nie będzie to podcast jakoś ukierunkowany na, dajmy na tą muzykę, czy czasy przeszłe, jak robią to chłopacy podcastu Retro Radio. Nie będzie to, albo właściwie nie wiem, co to będzie, co to nie będzie. Będzie to po prostu podcast autorski, w którym Mogą być różne moje pomysły, mniej, bardziej trafione, a generalnie sprowadza się to będzie do tego, aby szkolić się w mówieniu. Tyle. Aby nie było zbyt nudno, dzisiaj pierwsza część od razu, taka sobie po wstępie, opowiem o tym, gdzie jestem. Jak już wiecie, jestem w łazience, a łazienka ta znajduje się w domu w Anglii. Tutaj mieszkam. Mieszkam w miejscowości Canterbury. To jest w hrabstwie Kent na południowym wschodzie Anglii. Polecam, jeżeli ktoś jest w pobliżu. Jest prześliczna katedra, urocze miasteczko. Takie typowy angielski klimacik. No, ale chciałem opowiadać o Łazience no i o tym opowiem. Opowiem o różnicach, które są dostrzegalne gołym okiem. No i tak, łazienka jest od razu połączona z ubikacją, więc zacznę od ubikacji jako tej najmniej ciekawej strony. I różnicą dość często dostrzeganą w Anglii jest to, że spłuczki są w kształcie klamek. Naciska się taką klamkę i woda się spłukuje. Nie przycisk jakiś, nie jakiś tam patyczek do wyciągnięcia, a po prostu planka. No i w niniejszym zakończyłem yy, ubikację. Temat ubikacji. A teraz przejdźmy do kolejnych różnic. Dosyć często też spotykałem z to spotykaną różnicą są podwójne krany, to znaczy nie ma jednego wspólnego krana z dwoma kurkami, gdzie reguluje się ciepłą i zimną wodę. Natomiast są dwa osobne kurki z dwoma osobnymi kranami. Co też ciekawe, te wylewki od kranów są często nieregulowane i są bardzo krótkie, więc płucząc sobie ręce, uderzamy chcąc, nie chcąc o krawędź lewu są naprawdę bardzo krótkie no i teraz co z tymi ekranami? jeden ekran jest z zimną wodą drugi jest z ciepłą tak tak to sobie wymyślili przyczyną tego pewnie był kiedyś kryzys z wodą w Anglii i zaczęli produkować yy, zaczęli oszczędzać na wszystkim naszym tylko można być również na wodzie i każdy zlew do tej pory ma yy, korek aby zatkać zlew wtedy można naleźć sobie ciepłej, zimnej wody zrobić e, taki taki roztwór mydlany, umyć sobie e, nóżki, ręce, buzie. No, może w odwrotnej kolejności. E, natomiast dla mnie problemem jest to, że kran z zimną wodą jest z wodą lodowatą, natomiast z ciepłą jest z wrzątkiem. Tu powstaje problem, bo o ile jeszcze rączki można sobie wypłukać tą zimną wodą, to nic się nie stanie. O tyle, już wypukanie jamy ustnej to już jest gorsza sprawa, nie? Tak. No trzeba sobie jakoś radzić i sobie jakoś radzę. Tak. I co dalej? Przechodząc z kranów jako czegoś innego, odmiennego od, od tego, co pamiętamy w Polsce, jeszcze jedna jest istotna zmiana. Otóż w Anglii, jak wchodzi się do łazienki, Ciemnej łazienki trzeba dodać, bo nie ma światełka na zewnątrz, którym sobie podświetlimy. Wchodzimy do ciemnej łazienki. Jeżeli to jest nasza, to jeszcze pół biedy, a jeżeli to jest u kogoś obcego, jakiś gości jesteśmy, to musimy macać i ręką machamy prawo-lewo, żeby złapać sznureczek. O sznureczek pociągniemy, wstyk i światło. Tak, sznureczkiem zapala się i wyłącza światło. Byłoby na tyle z różnicy istotnych, z tego co pamiętam. Jestem już tutaj przez 4 lata, więc pewnie znalazłoby się coś jeszcze, ale już do tego tak bardzo przywykłem, że, że nie za bardzo wiem, o czym by to opowiedzieć. A poza tym wystarczy, przecież nie będę Was zanudzał. Dziękuję. To był epizod pierwszy, który nagrywał dla Was Robert Kessling z podcastu Próba Mikrofonu.